Ososłanie i pięknej koser. Baśń gruzińska. Żył kiedyś młodzieniec o imieniu Sosłan. Był bardzo odważny i zwinny. W całej okolicy nie było lepszego jeźdźca. Nikt też nie śpiewał i nie tańczył tak pięknie jak on. Mimo licznych talentów, Trudno mu było znaleźć dziewczynę, która chciałaby zostać jego żoną. Kiedy więc umarli jego rodzice, a starsi bracia dawno pozakładali swoje rodziny, Sosłan postanowił ruszyć w świat, by szukać swojego szczęścia. Jechał długo przed siebie, aż wreszcie dotarł na rozstaje dróg, gdzie spotkał starca z bardzo długą, siwą brodą. Pokłonił mu się... A nieznajomy powiedział, witaj wśród nas, Sosłanie. Skąd znasz moje imię? spytał zdziwiony młodzieniec. Jakbym mógł nie znać. Ja wszystko wiem i wszystkich znam, powiedział mędrzec. Sosłan postanowił więc poprosić go o jakąś radę na przyszłość. Mogę dać ci jedną radę. – Nigdy nie wchodź tam, gdzie cię nie zaproszą. Chłopiec podziękował za wskazówkę i ruszył w dalszą drogę. Dotarł do krainy, w której odbywały się dziwne zawody. Pod oknem wysokiej wieży zebrał się tłum młodych mężczyzn, który niecierpliwie wypatrywał czegoś w górze. Sosłan podszedł do jednego z uczestników i zapytał – Panie, powiedz mi, na co tak czekacie? Czekamy na piękną koser, która za chwilę pojawi się w oknie, odpowiedział nieznajomy, nie odrywając wzroku od wieży. Sosłan dowiedział się, że mieszkanka wieży, której uroda przyciąga wielu zalotników, postanowiła zorganizować zawody. Ogłosiła, że odda swoją rękę temu, który trafi strzałą w wieżę. Zadanie nie było takie proste, jakby się mogło wydawać. Wieża bowiem potrafiła latać. Ochotników jednak nie brakowało. I czekali oni właśnie, aż śliczna koser da znak do rozpoczęcia zawodów. W końcu doczekali się i w oknie stanęła piękna dziewczyna. Bił od niej taki blask, że wszystkim się zdawało, że to samo słońce patrzy na nich. Koser uśmiechnęła się i pomachała za lotnikom, a wtedy wieża poruszyła się i zaczęła się unosić. Wtedy zawodnicy napięli swoje łuki i zaczęli celować w jej mury. Sosłan, który zakochał się w pięknej koser od pierwszego wejrzenia, także wyjął swój łuk. Widział, jak dookoła młodzieńcy dwoją się i troją, ale żadna z ich strzał nie trafiała do celu. Napiął więc swój stary łuk, wstrzymał oddech i wypuścił w powietrze trzy strzały. Wszystkie trzy trafiły w unoszącą się budowlę. Wieża opadła na ziemię, drzwi się otworzyły i wyszła z nich dziewczyna. Kto trafił trzy razy w moje drzwi? zapytała. Ja, oznajmił dumnie sosłan, i zanim koser zdążyła wypowiedzieć słowo, wszedł bez zaproszenia do wieży. Zadowolony z siebie zapomniał o dobrej radzie starca. Nagle drzwi zamknęły się za nim i wieża znowu zaczęła się unosić. Przestraszony sosłan dostrzegł otwarte okienko i nie myśląc długo wyskoczył przez nie. Nie wiedział, że wieża jest już bardzo wysoko. Miał jednak szczęście. Spadł na puszysty śnieg, pokrywający wierzchołki gór. Kiedy jednak uderzył w ziemię, ta zamiast go zatrzymać zapadła się, a on ciągle leciał w dół. Tak dotarł do samego piekła. W piekle przywitały go czarty, Choć były bardzo zdziwione, bo wcale nie spodziewały się gościa. Jednak młodzieniec takim się spodobał, że ugościły go wieczerzą stańcem i śpiewami. Sam książę Piekieł przyłączył się do zabawy. Aby zaś umilić sosłanowi pobyt w Piekle, diabły podarowały mu rumaka, czarnego jak smoła. Na jego widok oczy chłopcu zabłysły, bo był to koń piękny, silny i szybki jak błyskawica. Kiedy dosiadł konia i zaczął galopować po rozległym piekle, zapomniał na chwilę o pięknej koser i tęsknocie za światem żywych. Kilka dni spędził na zabawach z czartami, aż pewnego razu usłyszał wielki lament. Czterdziestu rozbójników napadło na diabły, chcąc im odebrać skarby ukrywane pod ziemią. Sosłan! Skoczył na pomoc swoim diabelskim przyjaciołom i w oka mgnieniu rozpędził rabusiów. Czarty były mu bardzo wdzięczne i obiecały spełnić jedno jego życzenie. Wtedy poprosił, aby pozwoliły mu wrócić na ziemię. Choć smutno im było żegnać się z tak miłym kompanem, musiały dotrzymać słowa – na pożegnanie książę piekieł podarował Sosłanowi czarodziejskie buty i powiedział – Kiedy je założysz, znajdziesz się z powrotem na ziemi. Sosłan tak też uczynił. Już po chwili stał przed brodatym starcem, który powitał go z uśmiechem – Witaj, Sosłanie. Powiedz, dlaczego nie posłuchałeś mojej rady? – Ach, Drogi starcze. Drugi raz nie popełniłbym tego błędu. Porać mi proszę, jak odnaleźć piękną koser. O, do tego trzeba mieć diabelskie buty, powiedział starzec. Ale ja już je mam, krzyknął uradowany chłopiec. W takim razie wystarczy, że wypowiesz zaklęcie, a one same cię do niej zaprowadzą. Sosłan podziękował za radę wypowiedział czarodziejskie zaklęcie i przeniósł się pod wieżę pięknej koser. Kiedy dziewczyna zobaczyła swojego ukochanego, wybiegła z wieży i rzuciła mu się w ramiona. Młodzi ruszyli do wioski, a tam wyprawili wspaniałe wesele, na które zaprosili wszystkich mieszkańców z okolicy. Nawet Lucyfer przybył z podarkami, przebrał się jednak za wieśniaka, by nie wystraszyć ludzi. Wszyscy wspaniale się bawili, a Sosłan i Koser żyli długo i szczęśliwie.